Autopromocja Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Ewa Worobiec. Zapraszam. Papież Leon XIV prowadził drogę krzyżową w rzymskim Koloseum. Uczestniczyło w niej 40 tysięcy wiernych z całego świata, w tym z Polski. Przede wszystkim droga krzyżowa jest szczególna, to po pierwsze dla nas, a no jeszcze tutaj w Koloseum jeszcze mając nadzieję zobaczyć papieża i katolik, to będzie przeżywał tak no, podwójnie. W Warszawie ulicami Starego Miasta przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Przewodniczył jej metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Wielka Sobota to dla chrześcijan czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. To szczególny dzień ciszy i modlitwy całego kościoła, mówi pallotyn ksiądz Grzegorz Kurp. Jest to taki moment ciszy. Jezus jest w grobie. W tradycji dokonujemy poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale przede wszystkim w Wielką Sobotę powinniśmy dać sobie taki czas na to uspokojenie. Właśnie takie doświadczenie po stracie kogoś bliskiego. to może też wtedy na groby iść bliskich, odwiedzić. W Wielką Sobotę święci się pokarmy. Obrzęd ten znany był w kościele już w VIII wieku, a w Polsce pojawił się w XV stuleciu. Ksiądz Jerzy Senczek mówi, że wszystko, co znajduje się w koszyczku wielkanocnym ma symboliczne znaczenie. Chleb kieruje nas do chleba eucharystycznego, mięso jest przypomnieniem baranka paschalnego spożywanego w czasie przejścia z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Sól ma chronić nas przed zepsuciem jajka, są symbolem nowego życia i kiedy spożywamy taki właśnie posiłek, również sobie w ten sposób bardzo prosty głosimy Ewangelię, głosimy Chrystusa Zmartwychwstałego, a do prawdy o Zmartwychwstaniu należy dodać radość. Zwyczaj malowania jaj przeznaczonych na stół wielkanocny był rozpowszechniony w Polsce już w XIII wieku. Tegoroczna Wielkanoc na Podhalu zapowiada się dobrze dla hotelarzy, ocenia Tatrzańska Izba Gospodarcza. Zajętych jest prawie 65% miejsc noclegowych. Mimo obaw związanych z cenami paliw i intensywnym opadem śniegu, branża nie odnotowała wielu rezygnacji, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Śnieg nam nie spowodował odstraszenia gości, a przeprofilował ich emocje. Nie oczekują spacerów na polanach z krokusami, no to będzie niemożliwe, ale wyobrażają sobie spacery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 Dron, który spadł w lesie w okolicach Kadłuba w powiecie strzeleckim, nie był wojskową maszyną. Prawdopodobnie ktoś stracił nad nim panowanie, powiedziała komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej w Opolu. Monturowi ustalają właściciela drona. Władze Stanów Zjednoczonych potwierdziły utratę dwóch samolotów wojskowych w regionie Zatoki Perskiej. Trwają akcje poszukiwawczo-ratownicze. Myśliwie f 15 został zestrzelony nad Iranem przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Obaj piloci się katapultowali. Jeden został już uratowany, poszukiwania drugiego lotnika są kontynuowane. Niemal w tym samym czasie w pobliżu cieśniny Ormus rozbił się samolot szturmowy A-10 Warthog. Jego pilot został bezpiecznie uratowany. Władze nie podały szczegółów dotyczących okoliczności ani dokładnego miejsca katastrofy drugiej maszyny. O utracie obu samolotów został poinformowany prezydent Donald Trump, który jeszcze niedawno twierdził, że obrona powietrzna Iranu została całkowicie zniszczona i amerykańskie lotnictwo może operować bezpiecznie nad terytorium całego Iranu. Trump nie skomentował jednak utraty maszyn. Umieścił jedynie w mediach społecznościowych tajemniczy wpis. Zatrzymać ropę, kto chętny? Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iran odrzucił tymczasem amerykańską propozycję zawieszenia broni na 48 godzin. Informację przekazała irańska agencja informacyjna Fars. Biały Dom ujawnił, że zwróci się do kongresu o zgodę na przeznaczenie 1,5 biliona dolarów na cele obronne w przyszłym roku. Media podkreślają, że byłby to największy budżet na cele militarne we współczesnej historii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na północy i w centrum kraju, w Bieszczadach i na Podhalu oraz południowych krańcach województwa dolnośląskiego nocne przymrozki. Na południu miejscami silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy przeważnie od minus jednego do plus dwóch stopni, a w dzień od 12 do 15.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 Zygło niebo nad twoją głową, w mrocznych się pogrążasz snach Odpłynąć pozwól już obłokom, nie każ się wciąż uparcie trwać Powstrzymaj słowa, ucisz głosy, upartych myśli przerwij bieg Zatrzymaj się na chwilę w ciszy, na chwilę w ciszy zanurz się Oburzenie zamiera skargi gorzki ton. W odchłani ciszy niezmierzonej odnajdziesz Pana święty tron. nocnej ciszy, chociaż to nie przed Bożym Narodzeniem, ale przed Zmartwychwstaniem. Małgorzata barta Witan Muzyka Nocą. Muzyka Nocą. Na progu Wielkiej Soboty dnia ciszy, milczenia, zatrzymania między Wielkim Piątkiem a Wielką Niedzielą. Witamy się ponownie. Jest z nami ksiądz Michał, który ma doświadczenie pracy w szpitalu, ale jest też kapłanem, który, no właśnie, tak jak już usłyszeliśmy, z uważnością też próbuje nie tylko mówić, ale i milczeć, bo to jest jakiś sposób odpowiadania na trudne pytania, również na pytanie o cierpienie, które często jest naszym udziałem, z którym nie umiemy sobie poradzić. 22 645, 22 to jest numer telefonu, który jeszcze przez godzinę jest ewentualnie do Państwa dyspozycji, jeżeli chciałby ktoś z Państwa opowiedzieć o swoim zmaganiu się, o nadzieję wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko się kończy i nie widać perspektywy świtu i nowego czegoś przed nami. A my właśnie w, taki, w takim momencie jesteśmy na progu nadziei, świtu, nowego życia nowego rozdania, że tak powiem, które karmi się tym, co musiało wcześniej umrzeć, tak jak to w Wielki Piątek o tym mówiliśmy. Potrzebna do tego jest cisza. Proszę księdza, żeby to jakoś hmm, dotarło bardziej? Cisza powiedziałem jakiś czas temu, że jest językiem Boga i myślę, że zresztą, żeby kogokolwiek usłyszeć, trzeba być cicho. i Myślę, że tej ciszy zawsze bardzo potrzeba, żeby nie tylko usłyszeć, ale w ogóle zrozumieć to, co ktoś niesie i to, co chce nam przekazać. A rzeczywiście chyba jest duży problem z ciszą dzisiaj. Bo nawet sobie pomyślmy, mamy Wielką Sobotę, co prawda dwóch godzin. Za jakieś, nie wiem, sześć godzin pójdziemy święcić pokarmy, przynajmniej zaczniemy. I tak można pomyśleć, jak ta Wielka Sobota wygląda. Ona... Jest, przynajmniej tak Kościół uczy, tak Liturgia pokazuje, jest to dzień żałoby po Bogu, Jezus umarł, powinniśmy płakać, milczeć, a właściwie to święcenie pokarmów jest tak radosnym elementem, już właściwie, ośmielę się powiedzieć, nawet nie tyle religijnym czy kultycznym, co kulturowym, że właściwie no to już jest takie, takie, taki przedsmak świętowania. Nie? No, przyjdziemy, wszyscy radośni, poświęcić pokarm, jest miło, sympatycznie, nikt za bardzo się tą żałobą po, po Chrystu się nie przejmuje. Chociaż w tle pusty grób. No właśnie. Ale często jest tak, że przychodzimy, zostawiamy pokarm, odchodzimy, a grób gdzieś tam jest. Ktoś tam w tym grobie jest. Nie pusty jeszcze. No jeszcze pełny, tak, to prawda. Ale, ale pusty, bo nas tam nie ma. To znaczy nie ma naszej obecności. I myślę sobie, że to jest jakiś też problem przeżywania czy tego dnia, czy w ogóle właśnie doświadczenia ciszy, czy żałoby. Myślę sobie, że to jest też taka, takie doświadczenie, jak można zadeptywać tak dosłownie to, co mogłoby wyrosnąć, gdybyśmy dali na to taką właśnie czas. I, i spokój, ciszę, żeby to tak ochronić trochę przed tym takim pobudzaniem na siłę. No i y, to jest też kontekst do takiego zatrzymania się i posłuchania jaki walor Istotny może w naszym życiu mieć cisza w tym świecie pełnym dźwięków, pośpiechu, kiedy to takie rzeczywiście jest trudne, a jednak to właśnie tam się ma szansę dokonać coś bardzo ważnego. O ciszy, która porządkuje koi, przywraca sens z panią Ewą Khonkę, czyli psychologiem ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich rozmawiała Sylwia Słukowska. Żyjemy dziś w świecie ogromnej liczby bodźców, dźwięków, informacji, powiadomień. Z perspektywy psychologii co taki stały hałas robi z naszym umysłem i emocjami? Przede wszystkim każdy, który jest narażony na wielość bodźców, nie może dotrzeć do tego, co jest w nim najważniejsze. A mianowicie do swoich własnych myśli, nie tych generowanych przez bodźce, które idą z zewnątrz i nie do własnych emocji, tylko tych, które są w jakiś sposób wytwarzane. Najważniejszą rzeczą jest umieć na tyle spojrzeć na siebie, a żeby odrzucić te bodźce zewnętrzne i skupić się na własnych myślach, zobaczyć jakie mam prawdziwe moje odczucia, a nie te odczucia, które przynoszą nam informacje zewnętrzne. Dlatego jest potrzebne takie zatrzymanie, wyciszenie się i posłuchanie samego siebie, co się w nas dzieje wtedy, gdy bodźce nas poruszają. Czy my odpowiadamy w zgodzie ze sobą? Czy można powiedzieć, że potrzebujemy czegoś w rodzaju higieny ciszy, tak jak dbamy o higienę snu czy odpoczynku? Higiena ciszy. Higiena to jest też forma oczyszczania wszystkich niepotrzebnych dźwięków, które zakłócają nasze wewnętrzne myśli. Więc jeżeli my chcemy spotkać siebie, poznać siebie, to jesteśmy no, do tego poprowadzeni, żeby skorzystać, właśnie z takiej higieny i zafundować sobie ciszę, którą tylko my możemy wypracować w mnogości różnych dźwięków, bodźców. Nikt za nas tego nie jest w stanie zrobić. W tradycji chrześcijańskiej cisza była zawsze ważną przestrzenią spotkania z Bogiem. Czy psychologia potwierdza, że cisza może mieć działanie uzdrawiające? Przypomina mi się tutaj książka, którą napisał pewien podróżnik, Marzył o tym, by zobaczyć górę, która jest emblematem wytwórni filmowej Paramount Pictures. Wybrał się do Peru, a żeby wejść tam na jakiś szczyt, dzięki któremu będzie mógł zobaczyć tą górę. Musiał wyjść przed świtem, żeby zdążyć wejść na tą górę i zobaczyć koronę Cordillera Blanca, która składa się z ponad 25-6 tysiączników Andów w Peru. Między nimi właśnie znajdowała się ta góra, która się nazywa Artesona Raju, która została wykorzystana przez wytwórnię filmową Paramount Pictures. Gdy zobaczył ten widok, majestat tego zjawiska i piękno, a do tego cisza, bezwzględna cisza, która go ogarnęła, spowodowała, że poczuł się wypełniony tym zjawiskiem, ponieważ tam nie było żadnego dźwięku. Nie było szumu wiatru, nie było szumu drzew, nie było żadnego dźwięku z daleka, z przestrzeni aglomeracji. To było tak niesłychane, że on zapomniał o Bożym świecie. Dopiero chłód przypomniał mu, że musi zejść na dół, bo obiecał, że o określonej godzinie zejdzie do obozowiska, żeby go nie szukali. I kiedy zszedł na dół, Spakowali swoje rzeczy, jego współtowarzysze, patrząc, że on się nie odzywa, i mówiąc, o ty zakochałeś się, co się tam stało na tej górze? A on mówi, że każdy dźwięk był dla niego jak brudne krople padające na szkło. Nie mógł tego w pierwszej chwili zaakceptować. Ta cisza, piękno i majestat całkowicie go pochłonęły. On też zrozumiał, że zbawienie jest tak wielką sprawą, która wymaga ciszy, zachwytu i skupienia się na tym, aby zrozumieć wielkość i majestat tej sytuacji. I to samo chyba dotyczy nas, kiedy wchodzimy w dzień Wielkiej Soboty, Wielkiej Ciszy. To bardzo koresponduje z tym odczuciem, którego doznał ten podróżnik. Sądzę, że nas zaprasza ten dzień do tego, abyśmy się chcieli tak samo poczuć jak on, abyśmy my też mogli doświadczyć wielkości dokonującego się zbawienia poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Gdyby miała Pani podpowiedzieć słuchaczom jedną prostą rzecz, którą mogą zrobić jeszcze tej nocy, aby doświadczyć dobrej ciszy, aby otworzyć się też na łaski, które są związane z Wielką Sobotą. Co by to było? Na pewno będzie to zaproszenie do tego, aby wyłączyć wszelkie nośniki dźwięków, nawet nagrania modlitw, pieśni nabożnych, rozważań. Zachęcałabym do tego, ażeby pozostać samym sobą, samemu generować proste myśli, które niesie nam cisza do tego, by wydobyć z siebie to, co najważniejsze dla nas, co my chcemy z tym zrobić, w jaki sposób my chcemy spotkać się z Panem Bogiem, żeby to było naszymi słowami, z naszą decyzją, że to pochodzi ode mnie, nie od zewnątrz, nie od tego, kto mi coś podpowiedział, kto mi coś nadał, że ja mam to zrobić. Zachęcam do tego, żeby to było właśnie nasze proste, zwykłe, Słowa, które niesie nam nasze wnętrze. Pana cisza trwa, gdy przychodzi święty czas, żywy strój wody Twej boi nas. Żywy strój wody Twej boi nas. Cicho płynie w dar. Niech przychodzi ten, co spragniony w łaski niej, dam mu pić wodę mu mówi Pan, Nam mu pić. Ta cisza w nas przydałaby się najprawdopodobniej, żeby z niej dobrze skorzystać również w takim czasie jak teraz przeżywamy w święta, ale są sytuacje, w których trudno zachować jest ciszę w sobie, kiedy się wszystko burzy, chociażby przez niezrozumienie sytuacji, która nas spotyka i właściwie wszystko się, nawet mówi się tak, wszystko się w nas gotuje. Trudno jest wtedy nałożyć na siebie tak sztucznie taką uspokojoną maskę ciszy czy też zatrzymania, kiedy wszystko właśnie w drugą stronę przebiega w nas i, i powstają takie myślenie, że to wszystko jest bez sensu. Wszystko się nagle może wtedy walić. No to trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie ma sensu, czy ja go nie widzę, bo myślę, że to są dwie różne rzeczy i trochę też wychodząc naprzeciw tym, którzy być może nie poznali jeszcze Pana Boga bądź Go jakoś tam odrzucają no wiadomo, różni słuchacze nas mogą słuchać, żeby też nie skupić się tylko na jednej grupie to myślę, że takim bardzo dobrym narzędziem, oczywiście trudnym bo cierpienie jest czymś trudnym ale dobrym narzędziem do tego, żeby umieć przeżywać, albo przynajmniej próbować przeżywać to, co w nas trudne to, co w nas jakoś no właśnie niepojednane z nami, o ile tak można powiedzieć, jest właśnie poszukiwanie sensu. I to jest bym powiedział wspaniałe i bardzo, i coraz bardziej chyba popularne narzędzie do tego, żeby starać się zmierzyć z tym, co nas jakoś przerasta. Co jest po prostu trudne, co jest z jakimś cierpieniem. I nawet jeżeli tego nie rozumiemy, to nie znaczy, że nie ma sensu. Tak, a z drugiej strony, myślę, że olbrzymią radością jest ten moment, kiedy ktoś rozumie, albo przynajmniej zaczyna rozumieć to, co nie miało sensu przynajmniej w jego odbiorze do tej pory. Bo jeżeli człowiek, bo chyba w ogóle cierpienie się stąd bierze, że my nie rozumiemy. Bo jeżeli my byśmy nawet doświadczyli czegoś trudnego, ale byśmy rozumieli po co to jest, dlaczego, to jakoś byśmy sobie z tym poradzili. Tak jest z wieloma przecież zabiegami w, medycznymi, które poddajemy Oczywiście, się Oczywiście, tak. Boli, to prawda, strasznie. Potem, nie wiem, będę chodził na rehabilitację, ale wiem, że będę chodził na przykład. Wiem, że to jest po coś. Widzę tego sens, widzę cel. No więc za tym idę. No i z drugiej strony właśnie, kiedy go nie widzę, tego sensu, no to jest mi trudno. I myślę sobie, i po co mi to wszystko. Mhm. W pytaniu o cierpienie, y, y, które na przykład y, towarzyszy y, jakiemuś procesowi, który y, Wierzymy mniej lub bardziej, że ma jakiś sens, jest po coś. Można traktować jako takie narzędzie ku dobru. To prawda i być może też nawet narzędzie, które jest w stanie nas doprowadzić do Pana Boga. Bo gdy spojrzymy sobie na prolog Ewangelii Świętego Jana, to tam słyszymy te słowa, które myślę, bardzo dobrze znamy. Na początku było słowo i to greckie słowo logos, to nie tylko słowo, bo ma ono wiele znaczeń, ale to też właśnie sens. Więc myślę, że poszukując czy odnajdując sens tego, co trudne, co nas jakoś przerasta, możemy też odkryć może ostatecznie także Pana Boga. To zadam takie trudne pytanie. Czy cierpienie, które, no wiadomo, że jest doświadczeniem złym, śmierć, to jest zło. Nikt w Kościele też nie pochwala cierpienia ani śmierci. No pewnie nie oczekujemy go, nie chcemy. Pan Jezus, dlatego, że tak jest, wziął, to na, wziął to na siebie. Czy może być narzędziem dobra? To ja może się podzielę taką historią, też właśnie z mojego przeżywania kapłaństwa. Był taki moment, kiedy poznałem pewne małżeństwo. Już nie pamiętam, chyba przyszli załatwiać pogrzeb. Chyba w takich okolicznościach się poznaliśmy, to jest nieważne. W każdym razie, poznaj mi historię życia. Mianowicie. Małżeństwo, które miało jedną córkę. Córka była maturzystką i bardzo taką, i zdolną, i bardzo zadbaną, może też dlatego, że jedynaczka, to tym bardziej wiadomo, ci rodzice zwracali uwagę na wszelkie aspekty wychowania i takiego dobrostanu tego dziecka. No i napisała ostatnią maturę i pisała w nocy ze swoim chłopakiem SMS-y i w pewnym momencie się okazało, że nie odpisała chłopakowi. No i chłopak jakoś taki poruszony tym brakiem kontaktu zwrócił się do rodziców, jakoś tam dostał do nich numer, dostał się, zadzwonił, już była noc. No i kiedy rodzice weszli do pokoju, okazało się, że dziewczyna nie żyje, że po, no, w trakcie tego pisania SMS-a po prostu jakoś tam zmarła. Po czasie się okazało, że miał jakąś tam niewykrytą wadę serca, o której nikt nigdy nie wiedział. No i no, cierpienie niesamowite. No, jedyne dziecko, bardzo takie, można powiedzieć, wychuchane, takie zadbane, bardzo kochane przez swoich rodziców i też w takim fajnym domu się rozwijające. I od razu mieć bez sensu. No właśnie. I gdzie tu sens, nie? Gdzie tu był? Gdzie tu w ogóle jakiś, jakiś skład, logika? Y no, i rzeczywiście było to strasznie trudne. Rodzice przeżywali to bardzo ciężko, i pamiętam, pogrzeb był rzeczywiście takim dla mnie strasznym doświadczeniem. Ja go nie, nie odprawiałem, ja byłem z boku, spowiadałem tego dnia podczas pogrzebu, ale ten płacz rodziców matki, kiedy wynosili trumnę, był tak przeszywający, że ja go do dzisiaj pamiętam. Ale z drugiej strony jakoś poznałem tych ludzi. I po miesiącu czy po dwóch, jak byłem święte odprawiany codziennie za, za tą dziewczynę, to tak zebrałem się w sobie, myślę sobie, no nie mam odwagi, ale trudno, pokonam to, podejdę do nich. I podszedłem po mszy z takim, może wydawać się, głupim pytaniem. Podszedłem, mówię, no drodzy państwo, już minął miesiąc czy dwa, już nie pamiętam. Jak wy sobie z tym radzicie? I wtedy matka tej dziewczyny niesamowicie mnie zaskoczyła, to aż mnie tak zamurowało. Dzisiaj widzę, że to jest niesamowicie takie piękne podzielenie się przeżywaniem wiary. Natomiast wtedy to było takie trudne dla mnie. Mówi, proszę księdza, już jakiś tam czas minął, różne rzeczy się w nas działy, różnie sobie z tym radziliśmy i radzimy, często płaczemy, wracamy wspomnieniami, jak najbardziej, ale takie dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby nie wiara, to my byśmy sobie kompletnie z tym nie poradzili i może by nas tu nie było. A po drugie, co myślę takie ważniejsze i to no, tak wstrząsnęło, to ta pani, nie chcę tu może mówić imion, Mówi do mnie: wie ksiądz, ja sobie tak pomyślałam, patrzyłam na to życie mojej córki, przeanalizowałam, jak, jak ono w ostatnich miesiącach wyglądało, i ono nie było najlepsze. Ta córka no, zaczęła wchodzić w jakieś ciekawe towarzystwo, no, różne tam rzeczy złe się działy i powiedziała rzecz taką ciekawą i straszną, wydaje się. Mówi: więc jeżeli moja córka miała umrzeć, to cieszę się. I Bogu dziękuję, że umarła teraz, a nie kiedyś później, bo wierzę i tak to odczytuję, że to był być może jedyny i ostatni moment na jej zbawienie. I to było dla mnie strasznie trudne. Podziwiam tą kobietę, że ona to powiedziała, ale myślę sobie, jak bardzo w niej musiało się to jakby przemielić, przepracować, że ona była w stanie podzielić się takim, czy w ogóle dojść do takiego wyznania, nie? że ona no nie to, że się cieszy ze śmierci swojej córki, bo tak nie wolno powiedzieć, ale że ona jakby rozumie, że to trudne wydarzenie ma sens w perspektywie zbawienia, w perspektywie wiecznej i że ona po prostu to przyjmuje. A dzisiaj właśnie takiego sensu też szukamy. I'll sure. Każde cierpienie ma swój koniec, też jest rozłożone w czasie, w czasie, który trzeba przetrzymać, przeczekać, żeby dojść do jakiegoś finału, który niekoniecznie zamyka, tylko otwiera, ale też się kończy to, co trudne. Trzeba umieć czekać, żeby przyjąć też owoce cierpienia i myślę, że tutaj w tym doświadczeniu też to, o czym przed chwilą ksiądz opowiadało o doświadczeniu mamy, yy, która doszła w procesie żałoby po swojej, nagle zmarłej córce dochodzi do pewnego rodzaju nie tyle wdzięczności może za to, że ona umarła, ale takiego zrozumienia, zrozumienia i takiego przyjęcia tego. I to jest myślę doświadczenie często no, tak w naturalny sposób związane z macierzyństwem wielu kobiet, które po prostu muszą, muszą czekać na zrozumienie, na przyjęcie, na przeżycie różnych doświadczeń, które początkowo wydają się bardzo trudne. Pani Katarzyna Pawlak, żona i mama czwórki prawie dorosłych dzieci właśnie takim doświadczeniem swoim się dzieli. Polskie Radio. Jedynka. Słyszałam kiedyś takie zdanie. Ktoś mi powiedział przy okazji jakiegoś trudnego doświadczenia, które przeżywaliśmy jako rodzice naszych dzieci, że to, co dobre, przychodzi po długim czasie oczekiwania i zawsze warto skupić się na tym oczekiwaniu. Ono ma ogromną wartość, bo wtedy to, co przychodzi po nim, będzie bardziej cieszyło. I obserwuję w swoim życiu jako żona, ale przede wszystkim jako mama, że na wiele sytuacji przyszło mi czekać. Najpierw czekałam na narodzenie pierwszego dziecka, potem były kolejne, więc ten czas oczekiwania trwał długie 9 miesięcy. I ta niepewność, jak będzie wyglądało życie z dzieckiem, potem oczekiwanie na pierwszy uśmiech, potem na pierwsze słowo, na pierwszy krok, na pójście do szkoły, na pierwsze występy na akademii. Tych oczekiwań mniejszych czy większych w życiu jest bardzo dużo, ale myślę, że najtrudniejszym oczekiwaniem, które człowieka przewartościowuje i przewartościowuje jego myślenie, jest oczekiwanie w cierpieniu. Takiej niepewności, czy ta nadzieja, która się jeszcze tli gdzieś w sercu, czy ona się zrealizuje w rzeczywistości, czy nastąpi jakieś dobre zakończenie sytuacji. To cierpienie kojarzy mi się z chorobą, z chorobą dzieci, nasze pierwsze dziecko, było wcześniakiem, więc bardzo długo leżało w inkubatorze, potem długi czas różnych rehabilitacji, przeróżnych chorób. To oczekiwanie na wyjście z tej całej sytuacji, niepewność czy to nastąpi i wreszcie moment, kiedy usłyszeliśmy, że już jest dobrze, już nadrobiła, już teraz będzie tylko lepiej. I ten głęboki oddech, kamień z serca, który spadł, to był ten czas, na który warto było czekać w cierpieniu i w niepewności. Takich sytuacji w życiu jest bardzo dużo. To jest czas czekania, kiedy dorastająca córka, która jest nastolatką, przynosi może nie tyle problemy, co różne ciekawe zdarzenia z nią związane, przynosi pewną niepewność, jak się potoczy jej los jak odpowie na nasze wychowanie. Oczekiwanie i niepewność po długim czasie, w przypadku jednej z córek po kilku latach, przyniosło owoc w postaci jej stwierdzenia, że przeżyła problemy po swojemu, ale dziękuję nam, że pozwoliliśmy jej doświadczyć swojego życia i że towarzyszyliśmy jej. To oczekiwanie w towarzyszeniu drugiemu człowiekowi to czas bardzo trudny i niepewny, tym bardziej przyjemny potem, kiedy przynosi owoce. I kiedy patrzę z takiej perspektywy na moje życie, to mogę powiedzieć, że człowiek jest w takich wzrotach i upadkach. Jest w takim czasie różnych trudności, takich własnych osobistych śmierci i własnych zmartwychwstań i podnoszenia się z upadków. Cykliczność też roku liturgicznego, to, że co roku przeżywamy Wielki Tydzień i Triduum Paschalnej, co roku czekamy na zmartwychwstanie, to też wpisuje się jakoś tak w życie człowieka. Widzę to w swoim życiu. Tych momentów ciszy, oschłości, momentów oczekiwania było bardzo dużo, ale mogę powiedzieć z perspektywy, że po każdym z takich wydarzeń była radość i tląca się nadzieja na zmartwychwstanie. W sytuacjach trudnych, kiedy czekam na zmiany i czekam z nadzieją na to, żeby sytuacja się odmieniła, żeby nastał lepszy czas, mi osobiście bardzo pomaga wiara. Wiara i modlitwa. I w pewien sposób, może jest to niezrozumiałe, ale dziękuję za ten trudny czas, bo on zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Polskie Radio Jedynka. Często nie wiemy sami, kim jesteśmy w tym znaczeniu, że nie wiemy na jakie reakcje swoje możemy liczyć w obliczu różnych trudnych sytuacji. Możemy być zaskoczeni pozytywnie, negatywnie albo tym, że umiemy znosić trudności bardziej niż przypuszczaliśmy wcześniej, albo będąc nawet takimi dosyć mocno myślącymi sobie tak pozytywnie, rozkłada nas na łopatki. Ksiądz ma takie doświadczenie w swoim takim życiu raczej takiej mobilizacji poprzez cierpienie, czy właśnie takiego zagubienia, jeżeli można prosić o taką jeszcze refleksję. Ojej, taka prywata straszna. Ale dobrze, podejmijmy wyzwanie. Ja mam takie doświadczenie, że zawsze ilekrość doświadczam cierpienia takiego bardzo dużego. Myślę, że to, kiedy mówimy o takim naprawdę rzeczach ważnych i poważnych i, i takich głębokich, to może nie ma tego strasznie dużo, ale gdzieś tam w głowie mam kilka takich sytuacji. Przynajmniej mnie. I nie mówię tego jako ksiądz, bo to są moje doświadczenia jeszcze zanim tym księdzem. To takie trudne doświadczenia, naprawdę kryzysowe, czy, czy gdzieś tam w rodzinie, czy gdzieś tam w kręgu moich bliskich, zawsze mnie prowadziły do nauczenia się na nowo modlitwy, dlatego że... Dochodziłem w swoim życiu do takiej ściany, gdzie myślę sobie, za tą ścianą nic już nie ma. Ja po ludzku, co mógłbym, to już wszystko zrobiłem, zadzwoniłem, pomogłem, dałem narzędzia, ja wszystko zrobiłem, naprawdę absolutnie nie mogę nic. I myślę sobie, no to jak ja nie mogę nic, to Bóg może wszystko. I to jest zawsze taka, taka trampolina do tego, żeby na nowo wejść w przestrzeń modlitwy. To jest takie przełożenie doświadczenia egzystencjalnego, trudnego, rozładowujące to napięcie w pewien sposób też, bo często myślę, że my się tym tak y, karmimy, y, sobą samymi, z tą bezradnością, że to tak pęcznieje w nas, a to chodzi o takie przebicie tego balonu. Pęczniej nas rozsadza. Myślę, że jeśli nie znajdziemy sobie dobrego kanału ujścia tych emocji, tego co się w nas właśnie gotuje, tak jak mówiliśmy wcześniej, no to właśnie to w jakimś aspekcie naszego życia gdzieś polegniemy, rozsadzi nas i dlatego dobrze jest poszukiwać modlitwy i takiego dobrego wykorzystania tego co, co przeżywamy, czego doświadczamy. Czy można powiedzieć, że Pan Bóg prowokuje nas czasami cierpieniem i trudnymi sytuacjami, żebyśmy do takiego doszli momentu i takich odpowiedzi sobie próbowali udzielić? Ja myślę, że doświadczenie cierpienia i tego, o tym sobie myślę w kontekście dzisiejszych, znaczy dzisiej, no, znaczy jakby nie było dzisiejszych świąt, to znaczy tegorocznych świąt wielkanocnych, o tym też myślałem w kontekście kazania na Wielkanoc, bo myślę sobie, że Wielkanoc i Zmartwychwstanie, ono nas uczy, przynajmniej mnie, zaufania Panu Bogu, że doświadczenie różne, a wiadomo pewnie przede wszystkim to trudne, nie jest nam dane bez sensu. Jest nam dane po coś, bo chociażby, kiedy spojrzymy na mękę Jezusa, no to przecież gdyby ona nie miała sensu, to Jezus by w nią nie wchodził. Skoro ona została przez Niego podjęta bardzo świadomie, w sposób wolny, to znaczy, że ona ma konkretny cel i konkretny sens. I podobnie w naszym życiu. Bóg nie chce cierpienia i nie wskazuje nas na nie, ale skoro z jakiegoś powodu ono się dzieje, to jeśli mądrze, dobrze wykorzystamy je właśnie poszukując sensu, poszukując zrozumienia, poszukując też pewnego dobra, które się za przyczyną tego trudu może dokonać, tak jak wspominaliśmy o różnym dobru w różnych historiach wcześniej, w poprzednich częściach audycji, to myślę, że przychodzi taki pokój i zrozumienie, że Panie Boże, Ty we mnie i przy mnie jesteś, że nie zostawiłeś mnie samego, chociaż może ja po prostu Cię wtedy nie widziałem. kiedy na zewnątrz jest mrok, chociaż wiemy, że niedługo wzejdzie słońce i będzie świt. Trudno jest uwierzyć w to, że będzie, że będzie ten świt, mimo że to wiemy, kiedy dopada nas no właśnie ciemność. Trudno jest myśleć o tym, że to prowadzi do światła. No a wiara to na tym polega chyba. Wiara czyni cuda. I wiara jest tym, co myślę, że rodzi w naszym sercu usprawiedliwioną nadzieję, na to, że ten mrok się kiedyś skończy, zajaśnieje światło. I właśnie o tym też między innymi są święta Wielkanocy. Że po mroku, po ciszy, po smutku grobu Jezusa przychodzi poranek z wstania. Tylko myślę sobie tak jeszcze o tym czasie które właśnie nas dzieli od tego poranka y, z wstania, czyli o tym czasie takiego zatrzymania, ciszy, milczenia, takiej martwoty, nazwijmy to Pan Jezus, martwe ciało w grobie leży. Że tak bardzo y, nakierowujemy swoje myślenie na to, co m, powinno być, może będzie ta nadzieja, że trochę przegapiamy też to, co nam niesie ten czas, który mamy teraz. Tak, nawet sobie takie zdanie napisałem w przerwie, aż bałem się go powiedzieć, myślę sobie wsadzę sadzaki w mrowisko, ale rzeczywiście, skoro już się rzekło, rzeczywiście takie ciągłe patrzenie co, co jutro, nie? takie oczekiwanie ciągłe sprawia, że ciągle żyję jutrem, a nie żyję dzisiaj i to co dzisiaj, może mi gdzieś tam uciec, no więc rzeczywiście, jeżeli będziemy ciągle w perspektywie jutra, to nie będziemy w perspektywie dzisiaj, więc czekanie jest ważne, bo ono też pokazuje mi, że coś jest dla mnie ważne, że ja no, skoro czekam, to naprawdę to, jest, to pełni jakąś rolę w moim życiu. Możemy sobie pomyśleć o dziecku, które prosi o coś raz albo wiele razy, albo o modlitwie, kiedy prosimy raz albo miesiąc czy, czy kilka miesięcy o coś. Im dłużej o coś proszę, im dłużej, yy, no właśnie, im dłużej na coś czekam, tym bardziej mi na tym zależy ale w tym wszystkim warto nie utracić tego, co jest dzisiaj. No właśnie to dzisiaj, to dzisiaj, które jest mrokiem, które jest ym, przegraną, które nie daje pozornie nadziei. Wydaje się, że nie ma. To jest ta ściana, o której ksiądz też mówił, tak? Która otwiera oczywiście na przykład na Potrzebę modlitwy, wiary. Myśli się często, że ludzie dlatego zaczynają wierzyć, bo już sami nie mają innych pomysłów na życie i na siebie. I też y, dlatego ważne jest dzisiaj, y, nawet w kontekście naszej rozmowy doświadczenia y, trudu, cierpienia, no bo jeżeli od razu przejdziemy do poradzenia sobie z czymś, do, byśmy powiedzieli, do zmartwychwstania, zapominając jakby o tym, co dzisiaj, to znaczy zapominając o tym, że że ja to muszę przeżyć, że ja muszę sobie uświadomić, co ja tracę, co ja albo już utraciłem, albo co mi się zepsuło, z czego zostałem ogołocony, no to być może, że to doświadczenie straty za jakiś czas do mnie wróci, bo ono jest albo jakoś nieprzeżyte, czy nieuświadomione. No i się okaże, że to doświadczenie jakby wyjścia z tego problemu jest tylko pozorne. Ksiądz towarzyszy wychodzeniu ludzi z problemów w szpitalu psychiatrycznym? Towarzysze, tak. To prawda. To są bardzo różnego rodzaju problemy. Nie tylko problemy natury może, znaczy, no, natury psychicznej, oczywiście. Natomiast są też problemy trochę szersze, o których byśmy może nie myśleli w kontekście szpitala psychiatrycznego, jak uzależnienia i inne tego typu rzeczy. Próbuję im towarzyszyć, próbuję z nimi być i widzę, jak bardzo w nich jest duże pragnienie właśnie tego, co jutro Myślę sobie konkretnie, bardzo szczególnie o osobach uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, kiedy przeżywają na przykład no, taki ból związany z rozstaniem się z tym, od czego są uzależnieni, trzęsą się, tak mają delirium. I w nich jest taka, z jednej strony takie pragnienie, żeby to już było jutro, żeby było później, żeby już mnie to ominęło. Ale z drugiej strony, no przecież jeśli on nie przeżyje tego bólu rozstania, to on sobie nie uświadomi, że to go niszczy. Bólu rozstania z tym, co jest złe. Tak, tak, tak. Więc potrzebuje przeżyć, dosłownie przeżyć yy, to doświadczenie rozrywania go od tego, co go niszczy, bo inaczej jakby do, do tego za jakiś czas wróci, bo pomyśli sobie, że nie, to było, minęło, a okazuje się, no, no nie, no to nie takie proste. Muszę przeżyć doświadczenie straty, żeby potem dopiero móc yy, wiedzieć, jak Właśnie w kontekście tego, co wcześniej było powiedziane, jak pięknie i wspaniale smakuje właśnie to wyjście, ta radość, ten poranek z wstania. Zastanawiam się wtedy nad rolą osób, które są obok. Które mają w tym za zadanie albo no chęć w jakiś sposób pomóc. Ksiądz wcześniej powiedział, że problem każdego jest jego własnym problemem ostatecznie i inny nie weźmie tego i nie przeżyje za kogoś, tak? No, a jednak jest postawiony obok. Jest postawiony po to, żeby towarzyszyć temu człowiekowi poprzez to, że go wysłucha, może czasami też da mądrą radę. To prawda, że zainteresuje się tym człowiekiem, że będzie go odwiedzał, dzwonił. Czasami naprawdę jeden telefon i takie zwykłe, co tam jest w stanie ocalić życie. I jak rozmawialiśmy sobie w przerwie, jesteśmy tego świadkami i mamy takie doświadczenie. No i ten człowiek, drugi, prawda, nie przeżyje za kogoś jego problemów, nie poradzi sobie z tymi problemami, ale y, często bez niego ten, który te problemy przeżywa, sam sobie też nie poradzi. A czy czasami potrzebny jest mocny wstrząs? Chyba tak, chyba tak. I to gdybym powiedział, gdybym pomyślał o właśnie, szczególnie osobach uzależnionych, to czasami rzeczywiście ten mocny wstrząs jest tym, co budzi do życia, albo do woli życia, bo uświadamia, że kurczę, ja coś tracę i to, co tracę, to jest moje życie. Ale ktoś taki, kto stoi obok i mówi trudne rzeczy po to, żeby wstrząsnąć, bo to też myślę sobie o tych towarzyszących, którzy bardzo mocno komunikują różne takie um, sprawy, um, mając na celu, żeby komuś pomóc coś zobaczyć inaczej, a jednocześnie no, to jest takie um, trudne do przyjęcia, że ktoś mnie po prostu klepi, przepraszam, nie, nie to, że bije, ale tak mocno mi daje taki impuls, um, zamiast mnie pogłaskać, przytulić, pokrzepić. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który bardzo lubię, chociaż jest trudny, kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. To jest, jeśli się nie mylę, z apokalipsy. I rzeczywiście drugi człowiek czasami w swojej miłości powinien czasami skarcić, dlatego żeby pokazać, że jesteś dla mnie ważny i dlatego potrzebuję ci powiedzieć kilka mocnych słów, nie myślę tu o żadnych wulgarnych czy agresywnych, tylko po prostu mocnych, konkretnych, bo inaczej sobie z tym nie poradzisz. Bo inaczej nie zrozumiesz, w jak wielkie błoto w, w, wszedłeś, jak bardzo nie radzisz sobie z jakimś tam problemem. Więc potrzeba czasami takiego mocnego wstrząsu, otrzeźwienia, żeby człowiek zobaczył, że musi rzeczywiście tak kolokwialnie mówiąc się ogarnąć. To jest miłość chrześcijańska, która posługuje się znakiem krzyża? Tak, bo miłość jest czymś, co nie jest jakąś tandetą, nie jest jakimś głaskaniem po główce tylko, ale jak trzeba, to jest stanięciem w prawdzie i powiedzeniem dosyć, nie pozwalam ci na to. Właśnie dlatego, że cię kocham, to stawiam ci wymagania, bo prawdziwa miłość to ta, która stawia człowiekowi wymagania, nie po to, żeby kochać, to znaczy to nie jest tak, że ja będę cię kochał jeśli, tylko ja cię kocham dlatego, że jesteś, ale chcę, żebyś był jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy i dlatego od Ciebie wymagam. I dlatego stawiam Ci wymagania. Tutaj na koniec naszej rozmowy, która prowadzi do zmartwychwstania, ale jednak mamy za sobą krzyż. Krzyż, droga do zmartwychwstania, dzisiejsze milczenie. Krzyż jako znak miłości, tak bardzo nieczytelny dzisiaj. Bo uciekamy od cierpienia. Cierpienie jest czymś, co nas przeraża i chcemy żyć w świecie, który jest pozbawiony. Świ cierpienia takiego świata nie ma. I takiego życia nie ma. I często doświadczenia cierpienia takie... Pierwsze, zatknięcie się z nim, no, prowadzi do jakiegoś załamania, do jakiegoś buntu wobec Boga, człowieka, samego siebie, czy czegokolwiek jeszcze innego. No więc y, nie ma, zresztą o tym mówił święty Jan Paweł II, wspominaliśmy przecież niedawno jego rocznicę śmierci, 21, że y, nie ma miłości bez krzyża. Nie ma miłości bez cierpienia. Bo nie jesteśmy idealni, jesteśmy tylko ludźmi. Więc to cierpienie, jakiś ból, jest wpisane w naszą rzeczywistość życia, ale też być może dzięki temu cierpieniu, jakimkolwiek ono by nie było, my lepiej siebie poznajemy, lepiej siebie odkrywamy, a przez to być może i daj Boże będziemy siebie bardziej kochać. Mamy szansę na zmartwychwstanie. I tego sobie życzmy. Bo jesteśmy na progu tego świętowania, które rzeczywiście już dzisiaj rozpoczynamy. Aby nie zadeptać tego czasu, jeszcze wróćmy tylko do tej myśli na koniec, e, tylko dobrze z niej skorzystać, żeby naprawdę alleluja, radosne zaśpiewać. Dziękuję księdzu za to spotkanie trzygodzinne. Ksiądz Michał Stachera z, z szpitala Kapelan ze szpitala tak. w Drewnicy był naszym towarzyszem tej nocy. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę dobrej nocy, życzę odkrywania sensu i odkrywania Boga w codzienności. Dziękuję Państwu również za to, że, jak wierzę, czuwaliśmy razem, nawet jeżeli jest to czuwanie milczące. Do dobrych spotkań kolejnych Państwa zostawiam i dobrego świętowania. Małgorzata Barta, witam. Do usłyszenia.